Wibracja 72 duchowe uzdrawianie. Archanioł Rafał jest aniołem, którego imię oznacza Bóg uzdrawia. Jest boskim medykiem, który poświęca się uzdrawianiu świata oraz wszystkich ludzi i zwierząt na nim żyjących. Jest też aniołem wspierającym ludzi w ich duchowej podróży. Pomaga nam zachować zdrowie i radość na naszej drodze. Energia uzdrawiająca jest światłem. Który wkracza w Twoje ciało i życie. Kiedy prosisz anioła o uzdrowienie, przyniesie Ci je, lecz tak jak w przypadku każdej rzeczy, da Ci tylko tyle, ile jesteś w stanie przyjąć. Aniołowie, tak jak my, są nieskończonymi istotami. Jednak nasz ludzki poziom inteligencji skazuje nas na dostrzeganie ograniczeń w ilości cudów, które mogą wydarzyć się w naszym życiu. Kiedy po raz pierwszy dowiedziałem się, że możemy prosić anioły o pomoc, modliłem się do nich o uzdrowienie i wkrótce zdałem sobie sprawę, że wiele moich próśb faktycznie zostało spełnionych, wiele też nie. Medytowałem nad tym, aby znaleźć odpowiedzi. Wiedziałem, że muszę wymyślić jak najlepszy sposób modlitwy do aniołów o uzdrowienie. Dzięki książkom o anielskiej tematyce dowiedziałem się że aniołowie to istoty chwili obecnej. Mogą pomóc nam uporać się z przeszłością i pokażą, jak być najlepszym człowiekiem, lecz nie zmienią naszej przyszłości, zajmują się tylko teraźniejszością. Zdałem sobie zatem sprawę, że aby otrzymać uzdrowienie, muszę przyjąć pomoc aniołów teraz, zamiast czekać na efekty, które nastąpią w przyszłości. Uzdrawianie jest zdolnością akceptacji i dostrzegania, że wszechświat i aniołowie posiadają w swoim zanadrzu nieskończone źródło tej cudownej energii. Spróbuj przedostać się poza swoje ograniczenia i przyjąć uzdrowienie tu i teraz. Wibracja na dziś Dzisiaj przyjmie szarch anioła Rafała i jego uzdrawiającą energię do swojego życia. Możesz być pewien. Że energia zadziała na konkretnym poziomie, mentalnym, emocjonalnym, fizycznym czy duchowym. Pomimo wszystko potrzebujesz pomocy, a nigdy nie zaszkodzi o nią poprosić. Zamiast oczekiwania na uzdrowienie w przyszłości, uświadom sobie, że odbywa się ono tu i teraz. Jest przeznaczone dla ciebie i tylko czeka, aż przyjmiesz je do swojego życia. Zrób to dzisiaj. Dziękuję ci. Archaniele Rafale i Wam, uzdrawiający aniołowie. Dziękuję wszystkim, którzy niosą pomoc. Dziś przyjmuję Wasze uzdrowienie w moje ciało, umysł i duszę. Wiem, że zasługuję na troskę oraz na to, aby czuć się zdrowym. Dziękuję, moje ciało jest najbezpieczniejszym miejscem na tej planecie. Wznoszę moje wibracje ku obecności tego uzdrawiającego światła. Wspaniale jest czuć się zdrowym od stóp do głów. Witaj uzdrawiające światło. Witaj. Tak zatem jest. Podziel się wibracją. Uzdrowienie przychodzi teraz, nie jutro.